Farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest poniedziałek wielkanocny, 6 kwietnia minęła 7. Karolina Kozińska zapraszam na serwis. Zmasowany atak Rosjan na Odessę. Dron uderzył w wieżowiec mieszkalny. Trwa akcja ratunkowa. Donald Trump grozi ranowi piekłem, ale ponownie przesuwa termin ultimatum. Od dziś otwarta jest droga do Morskiego Oka, ale warunki w teatrach nadal wymagające. Kiedy oczy świata zwrócone są dziś głównie na Bliski Wschód, Rosja nie wstrzymuje ataków na Ukrainę. W nocy Rosjanie zaatakowali osiedle mieszkaniowe w Odessie. Co najmniej trzy osoby w tym dziecko zginęły, a dziesięć zostało rannych. Trafiony został wieżowiec. Poważne uszkodzenia są od piątego do trzeciego piętra. Ludzie mogą być uwięzieni pod gruzami. Na miejscu pracują ratownicy. Donald Trump grozi Iranowi piekłem, ale ponownie przesuwa termin ultimatum. Tym razem daje czas do wtorku wieczorem na otwarcie ciśniny Ormus. W przeciwnym wypadku grozi, że Iran straci wszystkie elektrownie i mosty.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 W serwisie informacje z kraju i na początek ostrzeżenia przed silnym wiatrem Instytut Meteorologii wydał alerty dla prawie całego kraju.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 100 km na godzinę. IMGW ostrzega też przed roztopami. Żółte alarmy zostały wydane w powiecie tatrzańskim w województwie małopolskim. Wzrost temperatury powoduje odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Alarmy będą w mocy do wieczora. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wiatr nie będzie utrudniał wędrówek na tatrzańskich szlakach i to dobra wiadomość, szczególnie, że droga do Morskiego Oka od dziś jest otwarta dla turystów. Mimo to ratownicy ostrzegają, że warunki w Tatrach są niebezpieczne. Wciąż obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Poruszanie się w terenie wymaga doświadczenia, wiedzy lawinowej i odpowiedniego sprzętu. Droga z Palenicy Białczeńskiej do Morskiego Oka była przez kilka dni zamknięta z powodu niebezpieczeństwa zejścia lawin po obfitych opadach śniegu.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 Radziła dietetyczka Justyna Marszałkowska. Nawet 15-minutowy spacer poprawi trawienie, obniży cukier we krwi i przyspieszy metabolizm. Zablokowane autostrady, wstrzymany ruch kolejowo, odwołane loty. Tak wygląda sytuacja w Wielkiej Brytanii i Irlandii po uderzeniu sztormu Dave.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 Prądu. Londyn Anna Rączkowska. Polskie radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale na poniedziałek nie dość, że wietrzny, to będzie jeszcze deszczowy. Aktualnie pada w całym kraju. Po południu, na północnym wschodzie i wschodzie możliwe burze: będzie od 10 do 12 stopni, chłodniej na północy i północnym wschodzie od 6 do 9.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 Powtórka z rozrywki o tak. Tylko na antenie trójki Od poniedziałku do czwartku o 13.30 Do usłyszenia. Autopromocja Muzyczne rozmowy Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze kłaniam się nisko w wielkanocny poranek zwany śmingusem dymgusem. Przy okazji dzisiejszego święta przy stole goście, aktorzy i muzycy opowiadamy między innymi o filmie Dawid, który właśnie wszedł na ekrany i jest świetną propozycją, jak już ustaliliśmy, rodzinną, aby pójść razem do kina. Ciek gwoździami A na skroniach Mojej głowy Cierniowymi Kolcami Ja Cię umiłowałem Wykupiłem Z niewoli Nie za złoto I srebro Lecz za cenę Krwi mojej Jakże piękne Słusznie cię miłują, moja dusza jest bezpieczna. Przez nowe przymierze, do nikogo innego już nie będziesz należał. na obu no. dłoniach mych w tyle to murmurando to no nasz gość, którego państwo świetnie rozpoznają nawet po Murmurando, Marcin Januszkiewicz i Adam Krylik, ha, ha, który no śpiewa w tej piosence razem z Agnieszką Musiał. 150 lat temu nagrana? Nie. No właśnie parę lat temu już nagranę, <śmiech> dlatego byłem zaskoczony, bo, bo kompletnie <śmiech> ta piosenka gdzieś tam przeleciała, a to bardzo piękny numer. Bardzo ładny utwór. My dzisiaj się spotykamy w kontekście Dawida, ale też jak to w poniedziałek wielkanocny, czyli moment, kiedy można sobie spokojnie zasiąść przy stole i rozmawiać o najróżniejszych sprawach, ważnych i mniej ważnych tradycjach i wspomnieniach, historię o śmingusie i paleniu ogniska. A jak było u panów? Żandary? Poznajom to wszystko inaczej. Tak, u nich zawsze inaczej. <grym> no to zależnie od pogody. Ja pochodzę z Piotrkowa Trybunalskiego, o. więc tam, no właśnie zależnie od pogody, bo to y, raz cieplej, raz chłodniej przecież w tym okresie i ja czuję, że butelki szły w, w ruch już y, już od rana, i, bo tam z domownikami w domu... To, tak kulturalnie. Z tych jajeczek, taki, psik, psik, psik, psik, delikatny, psik. Delikatny, Tak, delikatne, ale później, z jak chłopak, się już z kolegami. jestem chłopakiem z blokowisk, więc wiecie, jak już człowiek na to osiedle że Torwał torwał się z wiadrem. No, to była zabawa. Wspaniała, wspaniała zabawa. Ale tak sobie pomyślałem jeszcze dzisiaj, w poniedziałek wielkanocny. Zazwyczaj to bym tego nie proponował, ale w kontekście filmu Dawid, o którym rozmawiamy, myślę, że jeżeli nie macie jeszcze, szanowni słuchacze, pomysłu na dzisiejszy wieczór, może tak być, że nie macie, albo na po popołudnie, to zabierzcie dzieciaki i zróbcie sobie i im tę przyjemność i grupą taką chmarą pójdźcie zobaczyć film Dawid, bo na pewno jest grany w w waszym mieście albo gdzieś w okolicy, w kinie. Jasne. Jak najbardziej na kinie. będziemy jeszcze o tym przypominać pod koniec naszego spotkania, koniecznie. bo jest to dobry zamiennik śmingusa Denbusa na popołudnie. No bo ja, znaczy, <laughs> Oczywiście nie, nie rezygnujcie z tej rzeczywistości, no, jeżeli jeszcze w ogóle nie sięgnęliście po, po jakąś armatkę wodną, tylko żebyście bezpiecznie doszli do, do tego roboty, kina. Do ja mam, takie, ja mam takie, takie wspomnienia: ja mam dwóch starszych braci. To jeszcze jako, jako mały chłopak obserwowałem, jak oni lali się wiadrami na osiedlu. Ja też, też blokowisko, mała mieścinka koło Koszalina, Bobolice. Pamiętam też taką historię, że któryś tam z kolegów przyszedł, w ogóle miał jakieś układy w straży pożarnej. O matko I przyszedł z wężem strażackim o. i ktoś tam pompował na zewnątrz, bo my mieszkaliśmy na parterze i po prostu była gaśnica prosto, otwarte drzwi prosto w jednego z moich braci gaśnicą. Normalnie. Ale nie fair. On wleciał do domu po prostu. Ale szło. nie fair. Ale to w ogóle bez szans. Taka była historia. Ale ja bardzo miło to wspominam. Też oczywiście tak jak Marcin powiedział, pogoda miała decydujące znaczenie. Ostatnio to nawet zające ludzie sobie robili ze śniegu, nie? Więc ja pamiętam, 1 maja nawet w śniegu pochód 1 maja. Od... Ale nie, ja teraz to... mam nawet tradycję, już jako dorosły człowiek mam swoje tradycje. Od kilku lat na przykład razem z Olą Knedler, moją przyjacielą Ciuką, która jest zresztą wybitną scenografką. Ola gotuje żurek, Wow. Kilka razy zaproponowała bezglutenową wersję, bo jestem bezglutenowcem. Aha. Raz wyszła, później nieszczególnie, więc już porzuciła tę tradycję. Ale Olu, i tak jest wspaniały twój żurek, żeby nie było. I spotykamy się, jedziemy do mojej cioci Agnieszki na Żoliborz i sobie siedzimy, malujemy też pisanki, jeżeli jeszcze wracamy do tego jeszcze w tym okresie, no właśnie. czyli po. Wtedy mamy czas, żeby się spotkać, więc wtedy się tym niejako bawimy, ale to jest tak niezwykle rodzinno-twórcze, grupotwórcze, takie łączące ludzi, więc jemy żurek, malujemy te jajka, spędzamy czas właśnie w poniedziałek. Tak, u nas wszystko jest, natomiast już te, w tej chwili jesteśmy zaopatrzeni. Moja Madzia, moja żona kupiła właśnie jakieś ostatnio takie psikawki, A. ale wiem, że, ale Leon z kolei mój tam, to jest jakby trzeci od góry, już zapowiada, że on to by wolał takie karabinki. <grym> więc, więc te jajeczka to rzeczywiście to tam dla maluchów mogą, mogą zostać. Dla dorosłych no, bo, tak perfumki boję się trochę troszeczkę. tego, bo zapowiada się ciepły dzień, więc coś czuję, że będziemy po ogrodzie śmigać po prostu i się ganiać z tym. Coś, coś tak czuję. To jest ważny czas? U nas jest to bardzo ważny czas. Na pewno, na pewno też staramy się uczestniczyć w ogóle w całym Triduum Paschalnym i, i jakby tutaj rodzinnie mamy, mamy to zawsze zaplanowane żeby zbliżać się do tego czasu, żeby to była po prostu radość. To mówimy tu dużo w, też o, w kontekście filmu oczywiście o radości. Dla nas tą radością jest oczywiście zmartwychwstanie i bycie razem w tym czasie. To jest myślę, że to się wszystko ładnie łączy i, i dużo tej radości. Po prostu y, staramy się pokazywać, dawać, przekazywać, bo na co dzień można nam trochę tego gdzieś tam brakuje, gdzieś tam, gdzieś tam pędzimy, pędzimy, a jest, jest czas na zatrzymanie i święta są doskonałe na to czasem. Tradycja, ciągle wracam obsesyjnie do tych tradycji, bo okazuje się, że jak się troszkę tak przyciśnie czasami gości, to przypominają się gdzieś tam z dzieciństwa najróżniejsze wspomnienia, sentymenta. Marcin, co u ciebie musi być? No na u stole? nas są jajka faszerowane. No, to skorupki, jajka, to jest jakiś takie specjality de la maison tego, tego czasu i, i taty i mamy i bez tego się absolutnie nie odbywa. Coroczny konkurs w ilości zjedzenia tych jajek się odbywa, więc no tak, tak. No i biała kiełbasa, którą moja mama, mama robi wspaniałą i ona ją jakoś ona tak... robi sama? Sama nie, robi. Nie, kupuje bardzo super. dobrą gdzieś, ale przyrządza i robi to jakoś po swojemu. Nie Aha. wiem, jak ona to robi, czy ona najpierw obgotowuje, a później delikatnie przypieka, on, bo one są takie przypieczone. Takie, są, tak, pieczona jest ta biała a. kiełbasa. Jest genialna. Ich szan. E, tak, ich szan, no, oczywiście, ćwikła, tak, tak. To są moi kulinarni faworyci tego, Aj, m, tego czasu. A wszak no, wiadomo, że najważniejsze jest spotkanie nasze, to jasne, rodzinne, ale. Tak jest. U nas jeszcze na przykład mamy, nie, moja Tosia na przykład, już w tej chwili stała się ekspertką w robieniu takiego serka, twarożku takiego właśnie z rzodkiewkami, ogóreczkami, świeży wiosenny serek. To też zawsze u nas jest na, na, na stole. W stole musi być. Tak, wielkanocnym musi być. Oczywiście, A kto robi mazurki? sałatka. No też właśnie, chyba znowu powiem, że Tosia, ale, ale, ale generalnie robimy sporo różnych rzeczy, właśnie mazurki, serki, jajek oczywiście, jaj dużo, lubimy jaja, lubimy sobie robić jaja i lubimy, lubimy jajka jeść oczywiście różnego rodzaju sałatki, sałatka jarzynowa, u nas zawsze, zawsze jest, czy to są święta Bożego Narodzenia, czy czy Nocna, to jest sałatka, jest zawsze bigos, na pewno go zrobię też. Jestem, Ty jestem, jesteś specjalistą tak, Uwielbiam gotować, ja po prostu uwielbiam gotować. Jestem, jestem takim... Nie tylko parzyć takim kawę, Takim gotującym. Nie, nie, nie, nie. Gotuję, wrzucam, mieszam I najczęściej bez żadnych przepisów. Najczęściej mam tak, że, że wiem co jak pachnie, wiem co z czym mi się komponuje i, i to, to wjeżdża. I, <laughs> Ja to teraz mi wpadło do głowy. Adam, powie, podpowiedz mi, bo, bo jestem ciekawy, czy w sumie w tym okresie wielkanocnym u nas w Polsce jest też jakaś taka tradycja muzyczna, tak jak powiedzmy w okresie bożonarodzeniowym mamy kolędy, prawda? I jak już kocham kolędować tak, i to jest taki jakiś bardzo ważny aspekt akurat mojej rodziny. My mhm. śpiewamy przy stole bożonarodzeniowym kolendy każdy w swojej tonacji, ale jednak. <głos> ja staram się jakoś sklejać tę harmonię. Ale w sumie tutaj teraz o tym myślę, o wielkiej nocy. Jeszcze nie, my nie, nie mamy ty, za dużo takich, takich. Mamy, mamy bardzo pięknych Piękne pieśni wielkopostne. Mamy piękne, tam na przykład Beatka Bednarz wydała taką płytę chyba z pieśniami wielkopostnymi. Tak. Pasja miłości to się Tak. Nazywało. Na pewno dominikańskie chóry tak, ponagrywały różne fajne rzeczy. I to są stare pieśni, które tak. jeszcze zostały wyciągnięte. Te dominikańskie pieśni, one najczęściej są Ona elementem na liturgii. Jedyna, jedyna mądrości no to są, to są piękne rzeczy, aczkolwiek nie takie popularne jak kolędy. No, kolendy to mamy wyjątkowe i bardzo takie, takie nośne na cały świat. Nie? Kiedyś można byłoby chodzić tak jak z kolędami, chociaż są tak zwane szczedrywki, o czym kiedyś nam opowiadała Dana Gregorowicz, właśnie tak zwane żandary w Poznaniu, gdzie cała tradycja procesji i śpiewania, wznoszenia o. się na komin piekarza, śpiewania czy grania stamtąd, chodzenia z bębnem, ale to też jest tradycja, która gdzieś tam sięga wydarzeń historycznych i na Mazurach, a dokładnie w Suwaszczyźnie jest tradycja śpiewania pieśni ludowych wielkanocnych, która wiąże się z tym, że procesyjnie do gospodarza z życzeniami, z takimi szczedriwkami, i z on Z pieśnią tam, na ustach. Tak, idzie? z pieśnią na ustach. Potem dostaje tam odpowiednie wiktuały i odpowiednią moc, żeby się wzmocnić okay. i zabiera już tego lekko przytomnego gospodarza następnego mhm. i we dwóch i tak z rodzinami od domu do domu. To kiedyś Marcin Szczeciński i i jeszcze żyjący wtedy Robert Pożarski z chola Teatru Węgajty pojechali na Suwalszczyznę i brali udział w takiej no. procesji, więc to są takie tradycje, które zostały na Suwalszczyźnie, ale w Polsce tego nie ma jakoś. No bo tak sobie myślę o tym a Może odważnie o tym myślę, ale że to jest jeszcze taka po, nie takie po, tak, pole do popisu, taka przestrzeń, no. bo tym jest właśnie y, y, y, muzyka w filmie Dawid, o czym sobie rozmawialiśmy. Znaczy, jest czymś takim, że jeszcze Łączymy. jest taki dokładnie element podnoszący to jeszcze, jeszcze o jedno piętro wyżej. No i i przede wszystkim ta radość wynikająca z tej historii, ale też tej, z tej muzyki, z, tego, z, z tej muzyki. Tak. No to teraz wysłuchamy tego utworu, bo tak nam się dobrze układa, że kolejny utwór też jest o świętach i też o radości. No i państwo sami posłuchają o czym jeszcze. To pierwsze święta na dwie dusze Samotnych było dosyć już Ja się tobą trochę wzruszę I ty się trochę wzrusz To będą święta na dwie dusze Samotnych było dosyć już Ja się tobą trochę wzruszę I ty się trochę wzrusz Droga do ciebie była kręta Po drodze trochę się błądziło to pierwsze takie nasze święta Rok temu jeszcze Cię nie było Życzliwych ludzi tłumy całem Życzyłem mi Wesołych świąt Ale że przyjdziesz nie, nie wiedziałem I nie wiedziałem Skąd Gdybym przypuszczał, że dochodzisz Gdyby nadziei Cię mi daną Spałem najwyżej 8 godzin I światła bym Sił na noc I dla pewności, no bo przecież Możesz się zjawić Podczas snu Postawiłbym na parapecie Drogowska Że to tu To pierwsze święta na dwie dusze W samotniu było Dosyć już Ja się tobą trochę wzruszę I ty się trochę wzrusz. To będą święta na dwie dusze Samotnych było dosyć już Ja się tobą trochę wzruszę I ty się trochę Wzróż Co było kiedyś nie pamiętam I nie chcę, jeśli mam być szczery Ważne są tylko nasze święta Te pierwsze święta naszej ery I nasze śniegi, słońce, deszcze I to, że się zatrzymał czas a przecież co rok temu Jeszcze, jeszcze nie było nam To święta na dwie dusze Samotnych było dosyć już Ja się tobą trochę wzruszę I ty się trochę Trochę, trochę, trochę. To będą święta na dwie dusze Samotnych było dosyć już Ja się tobą trochę wzruszę I ty się trochę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 róż świąteczny. Tak to troszeczkę przerobiłam tytułową Marcin Januszkiewicz. Ależ to pasuje i geniusz Pięknie. Artura Andrusa, który napisał tekst i, i jest to naprawdę uniwersalna rzecz. Bardzo uniwersalna mm. i wcale nie na jedne święta, tylko w ogóle na święta i z tą myślą o samotności i byciu niesamotnym. Panowie, zdarzyło wam się kiedyś spędzić święta właśnie tak nieświątecznie albo gdzieś koncertowo, albo totalnie samemu? Ja się tutaj pozwolę na i sam przód odezwać. Raz w życiu nie spędziłem świąt z rodzicami, ponieważ chciałem zobaczyć, jak to jest. Poleciałem do Nowego Jorku, który kocham, na ten okres Bożego Narodzenia. Mam chrzestną dońkę ukochaną w Nowym Jorku i chciałem zobaczyć, jak to jest, to właśnie ten, ten okres tam, mhm. w tym miejscu. I spędziłem Boże Narodzenie i Nowy Rok właśnie w Nowym Jorku. I było wspaniale, ale czegoś brakowało. A to no, czego o, ci brakowało? Taki, ja jestem jednak tradycyjny, pod tym względem, wydaje mi się, że póki wszyscy jesteśmy, póki trwamy, mówię, my rodzinnie, to warto, żebyśmy to e, pielęgnowali. pielęgnowali, tak, bo jak sobie o tym rozmawialiśmy przed chwilą, to wiecie, ja od razu pomyślałem o tych, bo my mamy to szczęście i też właśnie słyszę Adam, że twoja wspaniała rodzina, Marcina z rodzina, my mamy to szczęście, że właśnie mamy rodziny, możemy się z nimi spotkać, a ja od razu myślami przytuliłem te osoby, które, y, które w tym okresie są same. A. To jest coś takiego, że tak, nawet sobie pomyślałem, żeby może powiedzieć to na antenie, że, że może słuchajcie, jeżeli macie, znacie takie osoby, to właśnie w tym czasie, w tym okresie to właśnie weźcie je do stołu, weźcie je na spacer. Zapukajcie to, to, takie do osoby, drzwi sąsiada. Zaproście. Tak, nawet jeżeli nikt wam nie otworzy, nawet jeżeli taka osoba będzie chciała w samotności sp spędzić ten czas, to warto jednak wyciągnąć rękę i, i wierzę, że zawsze znajdą się takie osoby, które się wzruszą. <śmiech> no moment nastąpi taki wzrusz u tych osób i, tak. one, i one się uśmiechną i powiedzą, Dziękuję, chciałbym chociaż chwilę z wami pobyć, jeżeli mogę. Jakoś tak szczęście, może, może czeka mnie to kiedyś tam oczywiście, nie wiem. Szczęśliwie, póki co, no, wszystkie święta zawsze spędzam wcześniej w domu rodzinnym, a potem z moją rodziną. To są ważne elementy, bardzo ważne elementy po prostu życia. Nie? Święta, takie stałe punkty, które, które gdzieś tam pokazują, gdzie jesteśmy, pokazują, gdzie w danym momencie życia jesteśmy również. No i z punktu widzenia wiary też, też gdzieś tam one, one pokazują te kondycje również, nie kondycję duchową. Czy to jest dla mnie tylko tradycja, czy to jest dla mnie tylko wymiar, ten właśnie ludzki, czy, czy, czy za tym stoi coś więcej. nie czy ja, Co ja świętuję? Nie? Myślę, że tu są obydwa konteksty bardzo ważne, nie? też, że w tym Bożym Narodzeniu chodzi o Boże Narodzenie, a w świetle Wielkanocnych o zmartwychwstanie. I to jest taki punkt odniesienia, z którego chrześcijanin ma się z czego cieszyć też. Nie? że To jest to, jest to odniesienie do, do transcendencji, do tego, co będzie kiedyś, kiedyś po, po śmierci. Nie? Bo to nas wszystkich równo, równiuteńko spotka. Nie? Tego możemy być pewni. I mówią jeszcze no tak, podatków. Nie będzie lepszych i gorszych. Jeszcze mówią, że podatków ponoć. No tak gdzie, gdzie się sytuujemy tam kiedyś? No, myślę, że święta też dają nam taką perspektywę. Adam, czy to jest także w związku z całym kontekstem Wielkanocy, mhm. z martwych wstania? To jest tak, jakby dopiero wtedy ta wiosna prawdziwa się zaczynała? Od początku, nowy rok trochę inny. No chyba tak. To są najważniejsze święta. No, no, w, w, w kościele są tak. to najważniejsze święta. Ważniejsze niż Narodzenie, ważniejsze niż tam inne, inne po kolei. No bo de facto to zmienia wszystko. Jak oglądamy w filmie Pasja, mi się bardzo podoba ta scena, kiedy tam Jezus pod krzyżem, taki zwalony, patrzy chyba na swoją matkę i tam jej pobrzmiewa w głowie tekst: Ja czynię wszystko nowe no to ma swoją wagę. Ale również pięknie podoba mi się, teraz nagle nagle skoczę do filmu Dawid, o którym rozmawiamy, że tam jest taka piękna scena, którą też wypowiada Marcin, jego postać, kiedy taki złamany, trochę rozczarowany, ale jednak powstający Dawid mówi właśnie do Eliaba, to jest też taka fraza, która gdzieś tam po tym filmie mi zostaje w głowie. A to mogę przyspoilerować Myślę, Ale że to nie, oczywiście, że nie będzie że możemy. Wolę, e, ryzykując iść w stronę światła, niż pozostać w ciemności. No i to jest coś też takiego, co, co rzeczywiście mi, mi gra we mnie. On to... chyba nawet pyta, Ta. a ty? Ta, a nawet a ty? No właśnie. A ty? W którą stronę? Tak, jest. Hmm. Hmm. To jest taki trudny moment w filmie. Jeden z takich kamieni milowych, czy takich A. punktów, od których następuje zwrot. Jak już jesteśmy w kontekście Dawida, tam jest ta rodzinność też bardzo mocno pokazana. Jego samej rodziny, tak? Ich jest tam całkiem sporo. Jeden dziwniejszy od drugiego, <laughs> ale oni się wszyscy trzymają bardzo razem. Siła tej matki jest pokazana. To jest wspaniałe, matka. Bo, bo ja z kolei. O, to Matka. tutaj wracam do pytania, czego się może dowiedziałem z tej historii, czego nie wiedziałem. No to tego nie wiedziałem. To ta historia pięknie opowiada y, w ważną rolę tej, tej mamy. Nie, nic sewet. Ta, ta no. się tak, tak się nazywa. I u nas kreowana przez Olgę Szomańską. Nowa. Ach, jest <laughs> wspaniałą, wybitną Olgę Szomańską. Tak, Jak jest. ona brzmi Szanowni słuchacze, to sprawdźcie w kinie, ale właśnie po pokazuje opiekuńczość i siłę tej postaci właśnie, czyli matki Dawida i tego nie, nie wiedziałem. No. Matka w ogromnej mierze daje mu siłę i pokazuje kierunek. Tak, tak jest. Jesse, jego tata, to jest taki tutaj przedstawiony jak taki fajny, fajny dosyć śmieszny dziadek, no ale z ale tam z proroctwa, wiadomo, że z laski Jessego będzie król i to jest właśnie on, wiadomo, i to, to pamiętamy gdzieś tam z Biblii, nam pobrzmiewa, ale ta postać Nicewet jest taka gdzieś tam, no tutaj jest pięknie uwypuklona właśnie w tym, w tym filmie i to jest super, ma świetne piosenki, również świetnie brzmią razem z, z Dawidem, pięknie śpiewają. Podoba mi się na przykład w tym filmie, Właśnie podniesienie roli kobiety. Tak, ten akcent, prawda? Akcent bardzo fajnie. bardzo powiedziałeś o lasce tego i od razu już, ja pamiętam, nawet tę frazę Ta. kojarzę, że, że jeszcze jest gdzieś... Czy z różdżki jessego... Tak, z... Z tak, tak, tak, tak, pamiętam, pamiętam to tak. dokładnie. I że? mam to, jestem wychowany w tym... Ale, tak. ale faktycznie o niej, o roli mamy nie było tak, tak doniośle i tak, tak jak tak. tutaj w, w filmie Dawid jest przedstawione. A to ważne. Gobelin. Gobelin. Zagraj mi coś. Co? Y Proszę, coś nowego. Ja nie wiem, co mam grać. Nie martw się. Na to tylko dziś mnie stać. I to wcale nie brzmi źle. Pieśń sama się nie umorzy. Dzban też sam nie lepi się. ty nazwałaś mnie Dzbanem? Czwankiem. Lecz to tylko żart. Nie wiedzą owce, gdzie prowadzi ścieżka, Lecz nie boją się, gdy pas też je Te kwiaty też nie wiedzą nic o deszczach, Lecz codziennie wody mocno karmią się. Bo historia twoja składa się z kolorów Tworzą obraz, choć nie widzisz jeszcze go Z barwnych nici powstaje Czy o tym wiesz? Gobelin, który życiem zwiesz Gdy sekrety odkryć się nie dają Szukasz, pytasz i już męczy Cię ten stan Patrz uważnie jak się włókna zaplatają Wtedy pojmiesz ten misterny stwórcy plan Że o każde swoje dzieło Bóg nasz dba Po historii Twoja składa się z koloru Ale ja tego Tworzą wciąż nie obraz, widzę Choć nim widzisz jeszcze że Lecz wiarę mam Przez barwnych nici powstaje Ty masz ją Chyba wiesz Gąbelin, który życie zjesz Więc spróbuj spojrzeć na to ja Nieba na nas patrzy ptak A wtedy wnet dostrzeżysz, że Piękne życie czeka Cię Bo tak jak my splatamy wzór Tak życiu sens nadaje Bóg Każda nić wypełnia Jego plan Zrok swój niczym ptak, by wreszcie już zobaczyć jak On życie zaplanował me, jak obraz namalować chce. Zrozumiem dokąd wiedzie mnie, żyć dużo łatwiej Gdy się wie, że ten co światu życie dał Od dawna dla mnie plan już miał I gotów czy nie, nie zlęknę się Udźwignę los co dziś czeka mnie Bo każda nić wypełnia jego Moja składa się z kolorów Dobry Pan nauczy Cię dostrzegać je Z bawnych nici powstaje już o tym wiem Gobelin, gobelin, co się życiem zwie Gobelin, co się żyje Wyobrażeniu odbiorców, dyrektor muzyczny, który mhm. zajmuje się całością piosenek, to jest osoba, która wymyśliła aranżację, skomponowała tak, tak. na nową to, muzykę. to bardzo fajnie mi to robi, oczywiście, bardzo jak ładnie. ja słyszę takie. takie, takie... I e, jakby Marcinowi, Januszkiewiczowi wyjaśniła od początku do końca, jak ma śpiewać, jak ma ten tekst wyglądać. No, naprawdę to nic nie zrobiliśmy, a po prostu film ale to jest <laughs> prawda. Nic film, nie, nie zrobiliśmy. Film się zrobił po prostu. I to było... <laughs> nie, ale to to jest, to, to tak jest, materiał jest tak wdzięczny, tak znakomicie uszyty, e, w świetnym tempie i rytmie, bo to też jest istotne. Nie tylko w muzyce, ale też w obrazie, w dialogach, w montażu, w tym takim montażu animowanym. Ta. W, w, w, w tak dobrym rytmie to i tempie opowiedziany jest ten film, że no, naprawdę b, b, b, mieliśmy ogromną frajdę w, w, pracując nie. przy tym. Ogromną. Oczywiście, że też no, jesteśmy zawodowcami, jasne. I to jest istotny aspekt tego, czym się zajmujemy, że, że jesteśmy rzemieślnikami. A czy rzemieślnik Siłę. nie może być artystą? Jak najbardziej może być artystą. Ja, ja właśnie chcę to podkreślić, że, że to jest też wielka sztuka, oddać emocje. O, to jest troszkę coś innego niż własna autoprezentacja. Dubbing wymaga odrobiny pokory. Tak gdzieś to sobie sytuuje, że odrobiny pokory, żeby przejść na przykład od własnych ambicji artystycznych do odtworzenia czegoś, to odtworzenie też się może źle kojarzy, ale to jest ta służebność, to jest ta służebność tak, tak, no. tak że swój talent angażujesz w coś nie do swojego ogródka, czyli angażujesz w to, żeby jak najlepiej oddać postać, która już została właśnie, tak jak Marcin wcześniej powiedział, zostało to zrobione. I teraz zaangażowanie talentów w, w, to, w tą twórczość jak najbardziej może być kreatywne i artystyczne, jak najbardziej. To, to w ogóle jest Piękna sprawa. Była. Ale chciałem się z wami jeszcze podzielić jedną rzeczą, bo w, na warsztatach, jakie prowadzę, albo na zajęciach, opowiadam o tym, zresztą zgodnie z neurolingwistyką, z tą nauką języka, jak istotny jest tembr głosu w nadawaniu komunikatu. I on stanowi większość, A, tak naprawdę, tego, jak komunikat dociera do nas, to największą częścią tego, czy on jest odbierany tak, czy inaczej, działa na to tembr głosu. Nie treść komunikatu, Aha. nie gest, nie mimika, etc., etc. tylko ton głosu. Podkreślam to, jak istotną dziedziną jest dubbing, tak. bo ostatnio miałem odwrotne doświadczenie. Pierwszy raz w mojej karierze się to trafiło. Miałem szczęście wziąć udział w, w serialu Heweliusz, kreuję tam postać i nagle pierwszy raz stanąłem odwrotnie. Znaczy w sytuacji, ponieważ Heweliusz został wyświetlany no, w większości krajów, świata, w których jest ta platforma streamingowa, na której jest wyświetlany, to ja nagle posłuchałem, jak mój głos, czyli głos Marcina Januszkiewicza się kreującego te, tego bohatera w Heveliuszu, brzmi w różnych językach. Świata. I dopiero wtedy do mnie dotarło, jak to jest niezwykle istotne, tak. ponieważ wychodząc z tego, co no, z założenia, o którym mówię, czyli z tej neurolingwistyki, czyli tempr głosu niesie najwięcej informacji w komunikacie, jaki przedstawiamy, no to nagle się okazuje, że to, to, to brzmienie, no bo to jest dubbing tak naprawdę też, brzmienie, tak, tak. jest niezwykle istotne w, w budowaniu narracji, tak, w uzyskiwaniu wiarygodności. Treści, wiarygodności tak. I dopiero właśnie z perspektywy tego Heweliusza, o którym opowiadam, zorientowałem się, chociaż już wiele, wiele lat pracuję w zawodzie, jako również osoba dubbingująca, jak to jest Trudna, piekielnie trudna sztuka, żeby posłużyć się tylko samym głosem, a opowiedzieć wiarygodnie tę historię. To który z dubbingów, z jakich języków był, naj, był <głos> najbliższy twojej satysfakcji? Wy, <głos> czy tak powiem naokoło? Może, może zobaczyć, czy jakiś jest chiński. No i teraz sobie trochę strzelę może w kolano, że to powiem, ale mówię to uczciwie. No nie będę się tutaj krył żaden. Mm -hmm. Żaden, dlatego że jak ja, ja jestem aktorem, więc wiem, co kreowałem, jakby wiem, co starałem, tak. jaki niuans starałem się oddać tym konkretnym tonem głosu. I oczywiście one były wszystkie bardzo dobre. Wszystkie te produkcje dubbingowe są bardzo dobre. Nie tak dobre jak nasze polskie. Właśnie. Cieszę się, to. że podkreśmy to jeszcze raz. Cieszę się, Adam, że to powiedziałeś, bo to jest prawda. Nasz polski dubbing na mapie świata dubbingów jest wyjątkowy. Naprawdę. No to jest pewnego rodzaju sztuka. Tak, tak. Jest, tak. Te, nasze, te nasze produkty są... I niedokrotnie się dzieje tak, no wspomniałem już dzisiaj Shrek, ale faktycznie jest tak, że, że m, pozwolę sobie ogólnie powiedzieć, ale my wolimy akurat obejrzeć Shreka w polskiej wersji. Ale oczywiście. No, Wiemy z jakich powodów. Jasne, ale to właśnie jest sztuka. I tutaj faktycznie możemy się ocierać od artystami, bo ja tak wolę określenie, że mieśnik, bo wydaje mi się skromniejsze i takie, i takie szlachetniejsze. Ale, ale no tak, to jest, to jest niebywale trudna sztuka, ten dubbing. Tak, jeszcze, jeszcze tak właśnie tutaj też troszkę mnie posądzacie o, o, aranż, o aranżację. Tutaj tak naprawdę aranżacjami zajął się pan Joseph Trapaneze. On jest autorem muzyki do tego, do tego filmu, Dawid. I tak naprawdę ja korzystałem tylko z jego nut, z jego, z jego aranżacji wokalnych, tak, ja, ja nie aranżowałem wokali, tylko przeprowadzałem przez nagranie poszczególne osoby, chóry, właśnie solistów, czyli żeby, do, żeby, to, żeby to wiernie odtworzyć na podstawie już napisanych nut, już napisanych dźwięków. Zresztą genialnie napisanych, uważam, że to jest bardzo fajnie też również orkiestrowane na przykład to są szerokie numery, nie tylko to są ładne kompozycje, bo można ładną kompozycję zaśpiewać przy samym fortepianie i też będzie pięknie, a tu jest dodatkowy walor, że to jest też świetnie zorkiestrowane, tak, to jest szerokie, naprawdę to są numery, które, które w każdym głośniku tam się dużo dzieje nie? E, i, i do tego wokale, do tego chóry, więc, więc to jest naprawdę tak jak sobie gdzieś tam możemy porównywać z dużymi produkcjami, które, które gdzieś tam nam w głowie pobrzmiewają, e, gdzie m, właśnie, właśnie celowo nie chcę dawać, e, nie, po, pokazywać innych innych, e, powiedzmy autorów, innych producentów, Możemy to porównywać śmiało, bez kompleksów. Czy mieliście takie sytuacje, że produ producent Główny. Ja tu się odnoszę do historii Huberta Zapiura, Aha. gdzie każdy takt, potem każde wykonanie było konsultowane i wracało, żeby na przykład coś jeszcze poprawić. Jak było w waszym przypadku? Marcin, czy też musiałeś e, twoje partie wokalne były konsultowane, musiałeś coś poprawić, czy to było jeden do jednego? E, mieliśmy by jakąś poprawkę, ale w związku z treścią, treść też z filmu, to, to podkreślmy, e, jakaś nie pamiętam, przepraszam, nie mienię nazwiska, ale wiem, że osoba duchowa konsultowała też. Tak, tak, tak, to był ksiądz. Też ten film. Też nie mówię, to zaraz może mogę gdzieś... Ale to też wiem. jest bardzo istotne, bo, bo ta konsultacja spowodowała, że podczas produkcji mhm. z, y, dokonaliśmy delikatnej poprawki, y, żeby użyć właściwego wyrażenia. Tak, więc, więc tego typu poprawkę faktycznie mieliśmy. Um, a zatem ten film na wszystkich no, poziomach, poziomach o tym mówię, tak, jak to jest, jest profesjonalny, i precyzyjne, tak, że to właśnie nawet, nawet w zgodzie ze słowem. E, a, a my z Adamem, no, Powtórzę to, ale nie, naprawdę mieliśmy ogromną frajdę. Tak, ja jest. jako wykonawca i też od razu Adam jako, jako wokalista i muzyk słyszy, zna też doskonale frazy, więc... więc, więc tak, rozumiemy się po tak. prostu, rozumiemy się w, w frazowaniu, w tym, jak, jak głos powinien brzmieć, czy, czy co, co warto podkreślić, co warto, z czego warto zrezygnować. A tu już sobie znalazłem konsultantem takim biblijnym był ksiądz doktor habilitowany Piotr Łabuda. On był, on był właśnie konsultantem tego pod, pod względem takiej, no powiedzmy, prawilności biblijnej, tak? Także Serde Serdecznie pozdrawiam. O, pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie. A ja teraz dla rozbicia atmosfery, bo mieliśmy piosenkę z Dawida, no to teraz ty nadal mówisz, że gotujesz, tak? No gotuję, uwielbiam gotować, uwielbiam y, piec, gotować. <laughs> y, lubię y, no... To jest, gdybym nie miał, gdybym nie śpiewał, nie zajmował się tym, to bym miał knajpę. ludziom, zmartwienia na złe nosu koleje z dodatkiem jęczmienia wiekę chleby ludziom na wszelkie bolączki na sercowe zawody Roby gorączki, U -o -o -o -o. piekę chleb ludziom w domowym zaciszu. Receptury z głowy, z rozmowy przepisów nie spiszę. ludziom chleby Dodam pszenicy i gryki Lecza skórę i kości Czarne myśli, złe nawyki u -o -o -o. Miłością, jak chlebem nakarmiony, Możesz wrócić do sił na drogę, coś Na drogę coś zabierzesz Miłością jak ogniem zaszczepiony Możesz zacząć od początku I choć nie wierzysz w to To ja w ciebie wierzę Siebie, gdy dotrzesz tu przed świtem Ukoję, ukołyszę, rozpalę suchym drewnem Piekę ludziom chlebem, nadziei dodaję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 Jako się rzekło piosenka piekarza, Adam Krylik, słowa <głos> <głos> i muzyka, te kromki to tak kroisz precyzyjnie, albo jeszcze tak, parę kroję lat temu kroiłeś z miłością, i kroję i rozdaję jak, się, jak, jak mogę, jak się Na da. Na prawo i lewo i Chcia... dzieciom te kanapki do szkoły robiłeś? Tak jest, tak jest, z miłością staram się to robić. Oczywiście ułomność jest w, w, i niecierpliwość, wiele różnych cech mam również słabych, natomiast to jest oczywiście pewna idea, do której, do której chciałbym, chciałbym zmierzać. Ale piękna bardzo idea, miłość, kromki miłości. To jest jedna z, jeden z najpiękniejszych obrazów właśnie ta związanych z, z, z pieczywem. Wiem że, wiem, że w przestrzeni internetowej działa taki chłopak, który się chyba nawet na, nazywa, ma taki nick Boży Piekarz i, yeah. i uh -huh. myślę, że to po prostu ciekawe, czy zna twój utwór. <grym> a może się zainspirował? A może się zainspirował, a na pewno, na pewno mógłby to być jakiś hymn jego, jego, jego działalności. A ja, ja mam taką historię, bo to jest piękna rzecz, słuchajcie, to motyw pieczywa w naszej kulturze w ogóle. Oj, tak. e, właśnie rozpocząłem prze, przewód doktorski. E, moją panią promotor jest wspaniała pani profesor Halina Zgółkowa, która jest znaną lingwistką związaną z Uniwersytetem Adam Mickiewicza w Poznaniu. I właśnie na tapet wziąłem sobie pieczywo. Motyw chleba e, w naszej kulturze. Super. W naszej poezji, w naszych, w naszych piosenkach. Bo przecież, przecież już, już od Norwida wychodząc, ale nie tylko. Do kraju tego. Tak, gdzie chleba. Chleba. ładnie Je, więc jakie to pięknie chleb jest, jest, jest czymś codziennym, powszednim, a jednocześnie e, boskim, metafizycznym, namacalnym, jest czymś czymś pięknym, smacznym. Czy no. smacznym, pożywnym, jest, pożywnym w wielu o, pożywnym, prawda to wielu, to na wielu płaszczyznach e, czy w waszych domach zdarzało się a może babcie, bo u mnie na przykład babcia jeszcze jak zaczynała nową, nowy chleb, to odwracała go spodem do wierzchu no, tak. i na nożem na tej a. skórce robiła znak krzyża. krzyża. Ja, ja pamiętam też takie, takie historie, jeśli chodzi o, mo o moje babcie, o moją mamę to również. Natomiast wydaje mi się, że no już tej w tej chwili. W tej chwili pewien e, już materializm doszedł do takiego momentu, że, że ten chleb jest, jest, no nie, jest, nie jest jakoś traktowany specjalnie. E, jesteśmy przepełnieni, nie jesteśmy, jesteśmy z, materializm może złe słowo, ale po prostu tacy jesteśmy za zapchani. Za, za e, więc chleb po prostu, no, często jeszcze tak sobie pomyślę o tym chlebie, który e, najczęściej jest sprzedawany który nawet tam może troszeczkę zboża widział <laughs> ten chleb. Więc, więc ten gest, krzyża. E, no, no i mamy może teraz nawet nie być bułki i bułeczki, Ta, kiedyś jest. tego nie było, Ta, więc to zupełnie ale inaczej. Ale słuchajcie, się wszystko traktowa. ma takie znaczenie, jakie mhm. mu nadajemy. No tak. Masz rację. To, to jest najistotniejsze. Masz rację, oczywiście. Ja widziałam taką sytuację ostatnio w metrze kiedy siedział chłopak, który coś tam jadł sobie, jadł bułkę. I kawałek tej bułki ukruszonej upadł mu przy nogach i dalej gdzieś tam zajął się sobą i wysiadł. I naprzeciwko siedział taki pan, wcale nie starszy. Aha. I tak widziałam, że jest mu niewygodnie z tą sytuacją. Mhm. W którymś momencie pochylił się wziął ten okruszek, kawałeczek chleba, położył na ręku, wytarł, schował. Oh żeby odruch. dać ptaszkowi albo komuś, żeby tak, to żeby, ale to, żeby było, to, nie leżało, to sens. Tak. Mhm. Żeby to nie leżało i nikt tego nie zdeptał. Piękne. Tak. Czułe. Piękne. Mhm. Mhm. Panowie, przy tym naszym wielkanocnym, wielkanocnym stole, trochę się zawiesiłam, wielkanocnym stole w poniedziałek wielkanocny na cały kolejny dobry czas z filmem Dawid. Życzenia dla naszych słuchaczy, dla rodzin, dla wszystkich, którzy tylko dziś nas słuchają i którzy nas słuchają zawsze, albo ci, którzy gdzieś usłyszą, że jest taki film Dawid, to oprócz tego, że życzymy, żeby wszyscy poszli na film Dawid, to życzenia dla słuchaczy, dla nas, dla waszych rodzin. Adam Krylik. Adam Krylik, co on tam powie? Co on powie nam? E, myślę, że chciałbym wszystkim życzyć, żeby dziś to było w, w kontekście i filmu, i, i, i, i Wielkiej Nocy, żebyśmy się nie bali. Żebyśmy się nie bali e, Podejmować kroków. Podejmować kroków dobrych, podejmować kroków ku dobru, żebyśmy się nie bali właśnie, własnych ograniczeń, żebyśmy je, żebyśmy potrafili je w jakiś sposób okiełznać. Czy z czy z, takim, z, taką, z taką nadprzyrodzoną siłą. Czy, czy po prostu płynącą od nas samych. My możemy bardzo dużo. Często, często sami siebie powściągamy e, i właśnie tej sprawczości sobie odmawiamy e, tego, że naprawdę mamy wpływ. To nie jest tak, że świat się kręci bez nas. Kręci się jak najbardziej z nami. I e, to, co, to, co podejmiemy dziś, w którą stronę pójdziemy, będzie miało swoje konsekwencje. Nie bójmy się tego. Nie bójmy się walczyć o marzenia. Nie bójmy się walczyć o, właśnie o dobro. Myślę, że to jest, to jest konstruktywne, to jest, to jest e, coś, co, e, czego się nie musimy wstydzić po prostu, Ale... żebyśmy nie żebyśmy nieśli na łatwiznę. Adam Krylik, wokalista, aktor dubbingowy, autor tekstów i kompozytor, jak słyszeliśmy. No i szef przedsięwzięcia muzyczny, szef filmu Dawid i Marcin Januszkiewicz. To ja sobie myślę, że postaram się <śmiech> celnie, celnie i krótko, ale życzę każdemu jeszcze na ten czas po swoich własnych przemyśleniach, życzę każdemu wszystkiego najważniejszego dla niego i tego, żeby iść ku światłu i zawsze w stronę światła. A niech sobie każdy podstawi pod wzór, co chce. Dawid Starszy. <śmiech> Bardzo Pięknie dziękujemy. Agnieszka Trzeciakiewicz, no ja mogę się tylko przyłączyć do tych życzeń, bo one są już tak pełne, że nie ma czego już tutaj dodać. Po prostu dobrych świąt, drodzy państwo. Dziękujemy bardzo. Hej, już dobrze, lew uciekł. Naprawdę, możecie już wyjść. Nie chcecie wyjść? Poznać malucha? Ach, wiem, że się bałyście. Ale jakoś sobie poradziliśmy. I wiecie co? Ja tu nie widzę przestraszonych owiec. A wiecie kogo? Dzikie konie! Gotowe zawojować świat! Ja też się czasem boję. Ale w głębi duszy wiem, że... Gdzieś w oddali jest światło. I gdy się wsłuchasz, Zrozumiesz, że wołacie, by ruszyć niej, odwagę. Mówisz mi, no i chodź! Zobaczysz, jak świat zmienia się. Więc nie trać ni chwili na myśli, ponure o trudach, co czają się gdzieś. A gdy przyjdzie mrok, nie zgubi się w nim serce twe.